Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kombinatu. Dzisiaj będzie o telewizyjnych zombie, ale nie o popularnym ostatnio serialu The Walking Dead, a o jego brytyjskim poprzedniku, również przedstawiającym nam zombie apokalipsę, choć w zupełnie innej formie. I chyba mogę powiedzieć, że była to jakaś nowość w tym wyeksponowanym temacie. A mówię tutaj o serialu Dead Set, który w Polsce emitowany był przez telewizję Cinemax pod kretyńskim tytułem Wyspa Żywych Trupów. Pozwolicie zatem, że będę się trzymał oryginalnego. I co też takiego nowego zaserwowali nam tutaj twórcy? Otóż sama inwazja zombie ukazana jest z innej, nowej i cholernie ciekawej perspektywy. Główni bohaterowie serialu to uczestnicy jakiejś odmiany Big Brothera. Taka typowa zbieranina durnych namiastek celebrytów. Kilka panienek świecących tyłkiem i cyckami, mięśniak, homoseksualista z ciągotami do przebieranek, jakiś stary, obleśny typ i tego typu osoby. Ja bardzo lubię, gdy w prosty sposób fabularnie motywuje się różne niedociągnięcia i tak też mamy tutaj z aktorstwem. To jest typowe aktorstwo, jakie zaprezentować by nam mogła zbieranina uczestników takiego programu, przez co paradoksalnie stają się oni szalenie naturalni. My naszą przygodę z serialem zaczynamy w dzień eliminacji jednego z uczestników. Wszyscy przygotowują się do wielkiej chwili, większość scen obserwujemy od kuchni ze studia telewizyjnego, i właśnie w tym momencie m, najbardziej oczekiwanym przez tłumy ludzi zebranych wokół domu Wielkiego Brata zaczyna się zombie apokalipsa. A może nie dokładnie, bo doniesienia ze świata o dziwnych przypadkach docierały już wcześniej i było to <gryw> największe zmartwienie twórców programu, by nie zostać zdjętym z anteny. Ale w tej chwili dowiadujemy się dopiero co było powodem tych dziwnych doniesień. Do studia wdzierają się hordy żywych trupów i zaczyna się jedna wielka krwawa jadka. I tutaj dochodzimy do najfajniejszej rzeczy. Otóż nasi bohaterowie, zamknięci w domu wielkiego brata, nie zdają sobie sprawy, że coś się dzieje. Gdy przychodzi następny dzień, oni nadal świecą tyłkami w nieruchome już kamery, kłócą się o to, kto zjadł ostatnie jajko i prowadzą inne szalenie inteligentne rozmowy. Co my jako widzowie obserwujemy zarówno od środka, jak i z zewnątrz, gdzie w całkowicie wymarłym już świecie, na obryzganych krwią telebimach i ekranach telewizyjnych, ciągle widać naszych bohaterów, podczas gdy ich jedyną widownię stanowią już tylko żywe trupy. I tutaj dochodzimy do drugiej części pilota, kiedy nasi bohaterowie stopniowo odkrywają, że coś jest nie tak. Początkowo traktują to jako jakieś kolejne wyzwanie wielkiego brata, a ocaloną z zewnętrznego świata, która przychodzi do domu z nożyczkami w ręku, krwią na ciele i prawdziwym obłędem w oczach, traktują jako nową uczestniczkę programu i witają ją owacją braw. Szybko jednak dowiadują się wszystkiego o nowym świecie i zaczyna się typowa walka o przetrwanie. Nasi bohaterowie już znajdują się w domu, który teoretycznie stanowi doskonałe schronienie, choć też brakuje im nawet tych podstawowych środków do życia, o które będzie trzeba powalczyć. I dalszy ciąg serialu jest taką typową walką, którą ludzie prowadzą na straconej pozycji. Dużym plusem jest czas trwania tej produkcji. To jest tylko 5 odcinków, z czego pierwszy ma standardowe 45 minut, a każdy następny już tylko 20 jak łatwo obliczyć, cały serial trwa tylko nieco ponad dwie godziny i jest obrazem zamkniętym, także można obejrzeć go jako zwykły film. Sposób kręcenia i ogólnie cała tematyka przywodzi na myśl takie produkcje jak choćby 28 dni później. Mamy tutaj do czynienia właśnie z takim rodzajem zombiaków. Dzikie, szalone, cholernie szybkie, zainfekowane bestie a nie powłóczące nogami i mruczące coś pod nosem umarlaki rodem z Romero, czy wspomnianego we wstępie The Walking Dead. Ten rodzaj zombie apokalipsy wymusza też dość charakterystyczny sposób jej przedstawienia. To jest właśnie taki sam szybki, szarpany montaż, jak w przypadku 28 dni później, który niektórych denerwuje, szczególnie po wszystkich piłach i ich następcach, ale też tutaj dodaje dynamiki i dobrze współgra z tym, co rozgrywa się na ekranie. I gdybym ja miał polecić wam jakiś serial o żywych trupach, nie to żebym miał jakiś ogromny wybór, ale to będzie zdecydowanie dead set. Nigdy nie ukrywałem, że ja też dałem się porwać popularności The Walking Dead i choć komiksy czytałem już przed powstaniem serialu, to na dobre wsiąkłem w ten temat na przełomie dwóch ostatnich lat. Ale zombiakami interesuje się od kołyski i Dead Set widziałem przy różnych okazjach już trzy razy w ciągu ostatnich czterech lat. To jest serial zupełnie inny niż ten, który obecnie podbija widownie na całym świecie, to nie jest dramat obyczajowy, rozgrywający się w nowych realiach, a prawdziwa, mocna, jak na telewizję sprzed kilku lat, jadka, Zaserwowana w nowym, popularnym w tym okresie stylu. Zdecydowanie polecam.